opiwie.wordpress.com Podcast, przy którym pocieknie ci ślinka. Witam serdecznie z tej strony bania. Słuchacie podcastu o piwie. Cały czas trwa zima, chociaż za oknem tego w ogóle nie widać, ponieważ temperatura oscyluje w granicach 5-10 stopni. Do tego pada deszcz. Śniegu w Szczecinie spadło w tym roku troszeczkę. Te troszeczkę poleżało 2 godziny, no i to był cały śnieg. Pomimo tego, że pogoda no, nie sprawia wrażenia, że mamy zimę, no to jednak mamy No a że skoro zima, no to by wypadało wypić jakieś zimowe piwo. No i takim piłem jest kormoran świąteczny. Piwo ciemne, piwo o wysokim ekstrakcie aż 16,5%. Piwo jak na ten ekstrakt wcale nie zawiera dużo alkoholu, bo ma go 6,1%. Czyli można powiedzieć, że jest to takie mniej odfermentowane piwo. No i bardzo fajnie. Przy piwie marcowym browar Cormoran, no zaszalał i bardzo mocno odfermentował piwo. Tutaj powinniśmy mieć trunek, który będzie bardzo ekstraktywny będzie taki pełny, słodowy zobaczymy producent na swoim piwie napisał, że jest to swoisty piernik w piwie czyli piwo powinno być korzenne piwo powinno być aromatyczne rozgrzewające zobaczymy czy takie będzie można się tego spodziewać, ponieważ skład piwa jest bardzo piernikowy ponieważ oprócz jasnych, ciemnych słodów oraz chmielu. Na piwo składają się również guździki cynamon, skórka pomarańczy, imbir, ziela angielskie, kardamon, cukier i niestety aromaty naturalne. Mam nadzieję, że te e, aromaty nie będą tutaj przeszkadzać nam w piwie, no ale to o tym się przekonamy, jak spróbujemy. Piwo świąteczne gości dzisiaj u mnie z tego powodu, że dostałem kolejną paczkę od browaru kormoran. Tym razem również przywędrowała w ładnej drewnianej skrzyneczce, tak jak ostatnio. Jednak ostatnio zawartość to były trzy piwa marcowe. Tym razem ja wybierałem sobie zawartość. No i padło na świąteczne, na portera oraz na warnijskie. Co... Co dwa tygodnie będę Was raczył odcinkami o tych piwach z Cormorana. Mam nadzieję, że będą bardzo dobre. Parę informacji o piwie Wam podałem. Jestem bardzo ciekawy jego smaku, także zabieram się za otwieranie butelki. Opiszemy sobie zapach, smak, a później chciałbym kilka słów na temat piw świątecznych powiedzieć. No ale tak jak mówię, najpierw otwieramy. Otworzyłem piwo. No i już z butelki naprawdę pachnie jak jakiś piernik. Zapowiada się ciekawie, no ale przelewam sobie do szklanki, żeby te wszystkie aromaty mogły się ładnie uwolnić. Poza tym jestem ciekawy bardzo koloru i piany w tym piwie. Wlałem już sobie piwo do szklanki. No i muszę wam powiedzieć, że ma bardzo ładny kolor. Jest taki ciemnobrązowy. brązowy Pod światło widać takie jasno-czerwone refleksy piwo jest filtrowane. E, idealnie przejrzyste, chociaż przez swój ciemny kolor no to e, mało widać przed niego. <śmiech> piwo pokrywa się beżową pianą, która na początku jest taka centymetrowa. No i po chwili piana opada do jedynie korzuszka, który jednak jest e, taki całkiem zwarty. Gęsty, ale, e, no, zostawia słabe ślady na szkle. Piwo pachnie bardzo mocno przyprawami. Naprawdę można pomyśleć, że to jest taki skoncentrowany piernik. Czuć przede wszystkim ziele angielskie, czuć kardamon, czuć trochę karmel. Zapach jest e, bardzo mocny, jest bardzo ostry. E, troszkę gryzie w nozdrza. No, jest e, według mnie ciut za mocny. E, trochę za dużo przypraw chyba tutaj zostało danych do tego piła. Również takie słodkie nuty zapachowe czuć. No Ze świętami to jak najbardziej się kojarzy. E, wszystko jest jeszcze tą pomarańczą podszyte i muszę powiedzieć, że ten pomarańczowy zapach bardzo mi pasuje jest taki właśnie świąteczny bardzo fajny wydaje mi się, że również taką lekką, ale naprawdę bardzo lekką kawowość w zapachu wyczuwam e, i ona też fajnie tutaj z tą pomarańczą współgra e, no ogólnie zapach e, przyjemny, jednak ciut za mocny a odnośnie piany to jeszcze raz sobie zamieszałem w szklance i tym razem już naprawdę ładne firanki pozostały e, na bokach tej szklanki Czyli e, tym za pierwszym razem no jakoś mi z tą pianą nie wyszło Ale no, ładnie zdobi ściany szklanki, także e, no, piana fajna. Wziąłem pierwszy łyk tego piwa No i świąteczne mnie zaskoczyło. Zapach przypraw, owszem, był mocny. W smaku no to po prostu przyprawy zalane piwem. No i muszę wam powiedzieć, że bardzo mocno, bardzo wyraźnie czuć przede wszystkim ziele angielskie. Mocny, ostry smak, jednak uważam, że bardzo ciekawy. Piwo trzeba pić małymi łyczkami, po troszkę. I trzeba się wczuwać w ten smak, ponieważ przy pierwszym łyku czułem tylko ziele angielskie. Przy następnym już jest wyczuwalna pomarańcza. Jest lekka palność wyczuwalna. Taki smak goździków również jest tutaj wyraźnie zaznaczony. No jednak nie są to takie goździki jak w piwach pszenicznych. Tutaj to naprawdę są takie ostre, wyraźne goździki. No, po prostu przyprawy. Dziwi oczywiście nie czuć chmielu, co przy takim e, tak licznym doborze przypraw i, i to takich e, bardzo wyraźnych smaku, no wcale nie dziwi, ponieważ chmielu by musiało być tutaj naprawdę bardzo dużo, żeby był wyczuwalny, no i nie jestem pewien czy przyniósłby on dobry efekt dla tego piwa. Ogólnie jest... E, piwo jest bardzo ciekawe. Nie ma chyba drugiego takiego na polskim rynku. Są jakieś piwa korzenno-miodowe. Czarnków się teraz w coś takiego bawi. Eee, ale tamte piwa nie wydaje mi się, żeby były tak mocno doprawione, jak kormoran świąteczny. No ale oczywiście mogę się mylić, ponieważ nie próbowałem ich. Jeżeli ktoś z Was ma porównanie świątecznego do innych piw, które w tym roku zostały wypuszczone w tym okresie zimowym, no to niech w komentarzach napisze, czy kormoran tutaj wypada lepiej czy gorzej od tamtych piw. Według mnie piwo jest całkiem fajne na święta, no prawie idealne. Dlaczego mówię, że tylko prawie? No, wydaje mi się, że piwowarzy z kormorana trochę przesadzili z przyprawami ale to oczywiście nie znaczy, że wyszło coś niedobrego. Wyszło dobre piło, które po prostu przy kolejnej warce, nie wiem czy w tym roku, czy dopiero na następne święta można poprawić, dając tych przypraw troszkę mniej wydaje mi się, że można ograniczyć ziele angielskie, że można troszkę ograniczyć goździki, a dać na przykład troszkę więcej pomarańczy czy imbiru. No i wtedy uzyskamy trochę inny smak, wydaje mi się, że lepszy. No nie chciałbym tutaj oczywiście pouczać piwowarów z kormorana, ponieważ no, oni wiedzą najlepiej co robić. No ale jeżeli ktoś chce lepiej trafić w mój gust, no to mniej ziela angielskiego, mniej goździków, a więcej pomarańczy. Zapomniałem wam opowiedzieć o tym jak butelka wygląda, no a to tutaj, no to oczywiście jak w kormoranie, tradycyjnie ładne etykiety, tylko niestety trochę za ciemne. Etykieta jest w przeważającej części czarna, ze złotymi napisami, ze złotą ramką i widokiem na zaśnieżoną górską chatkę, która stoi gdzieś w lesie i pali się tam światło. No i niestety to... E, Opakowanie pomimo całego swojego uroku jest troszkę za ciemne. I wydaje mi się, że na półce sklepowej no słabo je widać. Zresztą jak e, próbowałem zrobić kilka zdjęć, to no niestety e, trzeba było dużo, dużo oświetlenia skierować na butelkę, żeby było e, na zdjęciach w miarę dobrze widać, a mimo wszystko te etykiety i tak wyszły ciemne. No ale. E, Jakiegoś tam uroku nie można odmówić tym etykietom. Kormoran robi zawsze takie estetyczne, ładne etykiety, które nie są wcale takimi prostymi etykietami, one raczej są skomplikowane. Niemniej wszystko ładnie do siebie pasuje. Moje piwo ma datę przydatności do spożycia do 19 marca 2012 roku. piwo. Uważam za dobre. No, ideał to nie jest, ale i też no jakby jest to taka pewna innowacja. W tym roku dopiero pojawiła nam się taka moda na piwa zimowe, piwa świąteczne. No, jestem bardzo zadowolony z tej mody, ponieważ to zawsze są jakieś ruchy na rynku piwnym i, i to jest coś nowego. Jedni się uczą od drugich, jedni kalkują drugich. No i jak niestety dużo browarów poszło w stronę, robimy piwo miodowo-korzenne, to, to tak mam nadzieję, że któreś browary postanowią zrobić tutaj kalkę z kormorana i, i piwo zrobią w takim bardzo przyprawowym stylu. Może nie aż tak bardzo jak świątecznym, ale może nie aż tak bardzo jak świąteczne ale no postanowią dodać prawdziwych przypraw tutaj do piwa. Byłoby fajnie. No, jest, jest z czego czerpać naukę, jest od kogo się wzorować. Może nie powinienem tak mówić, żeby nie robić Kormoranowi konkurencji, ale wydaje mi się, że, że fajnie by było jakby inne browary też poszły w tym samym kierunku, czyli do ciemnego piwa dajemy prawdziwe przyprawy mm, i wtedy no Cormorant no musiał też coś e, polepszonego zaserwować, żeby wytrzymać konkurencję z tamtymi, no a wiadomo my, piłosze, konsumenci byśmy na tym tylko zyskali. Ostatnio, jakieś kilka dni temu zdarzyło mi się pić Tatrę Grzańca, która no też w jakiś ten nord piw zimowych się wpisuje. No i niestety, przyjemne to, to nie było. Otworzyłem sobie puszkę, bo, bo akurat w puszce to piwo miałem. Wziąłem mały łyk na zimno. No nie smakowało to. No ale czemu by miało smakować, w końcu to jest grzanie, to no to podgrzałem. Wypiłem dwa takie spore łyki po tych dwóch sporych łykach, jeden mniejszy, no i potem niestety całość trafiła do zlewu. Piwo było tak słodkie, tak chemiczne, że naprawdę nie dało się go pić. No niestety to, co Tatra zaserwowała, to to jest tragedia. Lepiej by było już kupić sobie zwykłą Tatrę, dodać do tego trochę miodu, pomarańczy, goździków, z czego tam dajecie do grzańca i podejrzewam, że rezultat byłby 100 razy lepszy. No ale niestety, jako że lubię nowości, dałem się naciągnąć na Tatrę grzańca, no i niestety żałuję. Piwo jest piwem jasnym, które no zawiera w sobie tylko sztuczne dodatki, nic więcej. Nie polecam wam. Jeżeli chcecie jakieś piwo wziąć zimowe, no to lepiej weźcie kormorana świątecznego, bo ta Tatra jest paskudna. Albo weźcie na przykład jakiekolwiek piwo i zróbcie z niego sami grzańca. Kormoran świąteczny troszeczkę mi się ogrzał w szklance. No i zrobił się taki trochę kwaskowy. Ciekawy to jest smak. No, piwo zaskakuje po ogrzaniu jest troszkę mniej przyprawowe, trochę bardziej kwaśne według mnie jest lepsze tak więc jeżeli chcecie wypić kormorana świątecznego w lepszej wersji, no to polecam wam temperaturę powyżej 10 stopni jestem zadowolony, że dokonałem wyboru między innymi piwa świątecznego Ponieważ, no, pomimo tego, że święta już się skończyły, to jednak piwo jest fajne, jest, jest rozgrzewające i to bynajmniej nie z powodu alkoholu, a z powodu przypraw jest takie naprawdę pełne. No, czuć, że pijemy piwo, które ma tego ekstraktu troszkę więcej niż zazwyczaj się zdarza napotkać piwo, które pomimo tego, że zawiera w sobie cukier to wcale nie jest jakoś bardzo słodkie jest lekko lepiące, takie oleiste ale mimo wszystko nie jest słodkie i to mi się bardzo podoba czytałem kilka opinii o świątecznym, w których właśnie padały takie słowa, że piwo jest zbyt słodkie że to ulepek, że się tego nie da pić no ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Piwo jest jak najbardziej mało słodkie. Jak najbardziej da się je pić i to z przyjemnością. Jednak wydaje mi się, że jedna butelka to jest optymalna ilość dla tego piwa. Ponieważ jest ono bardzo mocno przyprawowe. No i wydaje mi się, że nie przy drugiej butelce by już te przyprawy trochę drażniły. Ale jeżeli macie ochotę wypić jakieś ciekawe piwo wieczorem to jak najbardziej polecam wam świąteczne Wydaje mi się, że wypada spróbować tego piwa chociażby ze względu na to no, że jest to jakaś innowacja pomimo tego, że piwo pasteryzowane że piwo dolnej fermentacji że piwo tylko ciemne Przecież już się przyzwyczailiśmy do ciemnych piw. Tym mimo wszystko te, ten dodatek przypraw sprawia, że to jest coś nowego w Polsce. Jak najbardziej wartego powtórzenia w kolejne święta. No i mam nadzieję, że doczekamy się następnej warki świątecznego za rok. Warki lepszej niż ta obecna. Będę na to liczyć. Myślę, że piło można spokojnie ocenić na 8 punktów, na 10 możliwych. Minusem tutaj będzie niestety przydawkowanie przypraw oraz e, to, że wydaje mi się, że wysycenie powinno być troszeczkę niższe, takie angielskie. Bardzo by mi pasowało, takie no naprawdę niskie. Obecnie piło jest takie średnio nagazowane, e, no ale ja bym wolał, żeby było takie naprawdę mało wysycone dwutlenkiem węgla. Wtedy zapewne by też miało troszkę wyższą pijalność. Ale ogólnie co 8 punktów to jest bardzo dobra ocena. I wydaje mi się, że piwo warte powtórzenia. Może nie w tym tygodniu, może nie za dwa tygodnie ale jeżeli będzie jeszcze dostępny w sklepach no to pewnie po nie sięgnę ponownie no bo to jest ciekawy smak coś innego, coś nowego zrobiłem sobie teraz dolewkę piwa i piana powstała taka dwucentymetrowa no i ani myśli się jej opadać bardzo ładnie wygląda zrobiła się gęstsza bardziej kremowa super naprawdę E, piwo, piwo solidne, piwo e, innowacyjne. Polecam Wam, sięgnijcie sobie poświęteczne z Co z tego, że jest końcówka stycznia. Warto nawet teraz. Zapraszam Was serdecznie do odwiedzenia strony podcastu o piwie wordpress.com fanpage'u na facebooku facebook.com ukośnik o piwie. Na Facebooku znajdziecie również e, Browar Cormoran albo bezpośrednio na ich stronie internetowej browarkormoran.pl znajdziecie odnośnik do, do ich Facebooka. E, na ich stronie internetowej również są opisane wszystkie piwa. E, no i tam jest wiele ciekawych informacji jak na przykład e, składy tych piw, barwy terminy przydatności, metody ważenia i wiele, wiele innych. Są również ciekawe artykuły, które warto poczytać. No, ale dzisiaj się rozgadałem troszeczkę bardziej niż zwykle, więc myślę, że musimy się pożegnać już. Do usłyszenia za tydzień. Jeszcze nie wiem, o jakim piwie będzie odcinek, ale o jakimś na pewno będzie. Nie wiem, czy pamiętacie, na Facebooka wrzucałem taką informację, że chciałbym nagrać audycję z udziałem słuchaczy jakoś na początku nowego roku, jednak no niestety muszę ten termin sporo przesunąć, o co najmniej miesiąc, czyli gdzieś tam końcówka lutego, początek marca, dopiero uda mi się taką audycję zorganizować, no a to ze względu na to, że jestem naprawdę strasznie, strasznie zajęty, a czym no mam można powiedzieć mały saigon na uczelni i chciałbym wszystkie sprawy sobie pozamykać w terminach także no niestety podcastowanie muszę ograniczyć do minimum no ale to już koniec na dzisiaj na pewno nagramy tą audycję wspólnie jeżeli tylko znajdą się chętni no i dziękuję wam za wysłuchanie dzisiejszej audycji